Autopromocja. Wielkanoc w dwójce. Małgorzata też Mankiewicz. Dzień dobry. W dniu wielkosobotniej zadumy i czasu oczekiwania witam Państwa i zapraszam na audycję, w której będziemy rozmawiać o żałobie i stracie. Niezależnie od wiary czy światopoglądu jest taki moment w życiu, kiedy konfrontujemy się z pustką po stracie bliskich, która jest doświadczeniem uniwersalnym i dotyka nas wszystkich. W tradycji chrześcijańskiej ten dzień niesie nadzieję na zmartwychwstanie, obietnicę triumfu Życia nad śmiercią i pociechę w obliczu grobu. Ale żyjemy w świecie, gdzie religijna nadzieja nie zawsze wystarcza lub po prostu nie jest przedmiotem naszej osobistej refleksji i dla wielu, zwłaszcza niewierzących, żałoba wymaga innych dróg, czy psychologicznych narzędzi, czy grup wsparcia, czy rozmów o stracie bez transcendencji. Wielka Sobota z jej kulturą refleksji i ciszy sprzyja właśnie takim pytaniom o mechanizm żalu, jego przepracowanie i znalezienie sensu pośród bólu. I właśnie dziś o tym w programie drugim Polskiego Radia będziemy rozmawiać. Witam serdecznie moje rozmówczynie, pani doktor Martyna Goryniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Psychoterapeutka z Pracowni Psychoterapii i Treningu ISTDP Horyzonty. Jest z nami także pani Marianna Lutomska. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Naglesami i pani Ania Franczak z Instytutu Dobrej Śmierci. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest żałoba, skoro będziemy o tym dzisiaj mówić? Ważne wydaje mi się, żeby próbować nazwać to pojęcie, o którym będziemy rozmawiać. Pani Martyna Goryniak. Tak, to rzeczywiście jest bardzo złożone pytanie, bo my zwykle określamy żałobą ogół takich psychicznych reakcji, jakich doświadczamy w odpowiedzi na stratę. To nie musi być strata osoby, prawda? Przeżywamy także często żałobę po jakichś projektach, które się nie powiodły, prawda? Po jakichś ważnych naszych przedsięwzięciach życiowych, no ale naj częściej mówimy o doświadczeniu żałoby w odniesieniu do takiej sytuacji, kiedy doświadczyliśmy straty bliskiej, kochanej osoby. I to jest z jednej strony coś, co opisuje proces psychiczny, wewnętrzny, a z drugiej strony opisuje to też takie społeczne zjawisko, które jest jakąś reakcją społeczności na to, że osoba, która dotąd pozostawała w bliskiej relacji z kimś kochanym i bliskim, no, zmienił się jej status, prawda? Doświadczyła straty i musi poradzić sobie z wewnętrznym procesem. Ja może tak kładę nacisk od razu na to, że to jest jakiś wysiłek, bo ja rzeczywiście jestem przyzwyczajona do myślenia o tym w taki sposób, jak Freud o tym mówił, że istnieje coś takiego, jak praca żałoby. To jest coś, z czego możemy sobie rzadko zdajemy sprawę, że przechodzenie przez żałobę jest bardzo istotnym wewnętrznym, psychicznym wysiłkiem i po prostu to jest konkretna praca, którą musimy zrobić, żeby zasymilować to doświadczenie i zintegrować się wewnętrznie na nowo. Więc jeszcze będziemy pewnie o tym mówić, ale wydaje mi się, że to jest dobrze może od razu na samym początku zaznaczyć. Mhm. To mamy już taką no, psychologiczną definicję żałoby, ale ale teraz zwracam się do Pani Marianny Lutomskiej i Pani Ani Franczak, które w praktyce spotykają się z ludźmi, którzy doświadczają żałoby. Z czym my się spotykamy, kiedy mówimy o sobie w żałobie? Z rozpaczą, z osobą, która jest w jakimś ogromnym smutku, w bezradności? Pani Marianna Lutomska. Myślę, że to jest bardzo wiele i bardzo różnych uczuć i tak naprawdę ciężko powiedzieć, przez 15 lat pracy w Fundacji Naglesami, która pomaga osobom po stracie, w żałobie. Mamy do czynienia z osobami styczność z osobami, które czasami dzwonią do nas na ogólnopolski telefon wsparcia. I znalazły się w bardzo trudnym momencie, kiedy straciły kogoś bliskiego i raczej powiedziałabym, że są w szoku, w pewnym niedowierzaniu i pierwsze uczucia to są po prostu takie bardzo ostre, chaotyczne, a czasami dzwonią albo przychodzą na terapię do nas osoby, które już jakiś czas temu kogoś bliskiego straciły, ale jakieś nowe wydarzenie na przykład sprawiło, że ta żałoba, którą mieli po, po kimś jakiś czas temu na przykład nie została wypracowana, nie została wypowiedziana i teraz do nich wraca. Dla mnie taką definicją żałoby albo może tym, jak my na to patrzymy, to jest po prostu czasami, nie wiem, najprościej to ująć tak, że ludziom się świat zawalił w pewnym momencie. Stracili najbliższą osobę, kogoś, kogo kochali i po prostu nie radzą sobie z tą rzeczywistością, która ich została, I próbują odnaleźć na nowo sens życia, bo ten sens wyznaczała ta ich relacja czasami. I jakby ten temat żałoby jest naprawdę bardzo szeroki. Można mówić o tym, że też są osoby, które znajdują się teraz na jakimś konkretnym etapie jej, ale tak naprawdę wszystkie osoby, które do nas trafiają, szukają sensu, szukają odpowiedzi i celów w swoim życiu na nowo. Z kolei pani Anna Franczak w Instytucie Dobrej Śmierci czasem jest, chciałabym powiedzieć po tej drugiej stronie, ale znaczy, że jeszcze przed śmiercią towarzyszy, towarzyszycie ludziom, którzy odchodzą i ich bliskim, którzy no, oczekują odejścia swoich bliskich albo są świadkami odchodzenia swoich bliskich. Czy? taki proces żałoby, powiem tak może niestosownie, ale można jakoś zaplanować w tym sensie, że oczywiście moment straty jest bardzo bolesny, niezależnie od tego, czy to jest nagła śmierć, czy śmierć spodziewana, ale czy można jakoś przygotować człowieka do żałoby, albo też sprawić, że ona, no nie wiem, będzie jakoś przebiegała inaczej. Ta nie jest pokrętne, ale Chyba rozumie Pani tak, moją intencję. Tak. I, I odpowiedź tak jak bardzo często jest i tak, i nie. Osoby, które towarzyszą bliskim na ostatnim etapie życia, one też już są w żałobie. To nie jest tak, że żałoba się zaczyna w momencie zgonu. Tak jak przed chwilą słyszeliśmy, żałoba to jest reakcja na różnorodne straty. I może to być taka strata, która jest związana ze śmiercią, ale może to być strata różnych zdolności, różnych możliwości, różnych marzeń, jak sobie wyobraziliśmy przyszłość. No i nagle się okazuje, że w obecnej sytuacji związanej z chorobą nie będzie to możliwe, czyli to już jest proces żałoby, i też osoba umierająca jest w procesie żałoby, bo ona jest w trakcie stracenia wszystkiego. I właśnie żałoba tutaj nie jest, bym powiedziała, nie można tego określić jako problem, który można jakkolwiek rozwiązać, tylko to jest normalna, zdrowa, naturalna reakcja nas, ludzi. Czyli w żałobie jest wszystko co robimy, żeby móc żyć dalej w obliczu tej straty. Tam jest cały wachlarz różnych emocji, tam są różne strategie obcowania z bólem, tam też są strategie wypierania, różne mechanizmy obronne, tam jest masa różnych myśli, jak sobie opowiadamy własną historię w kontekście tej straty. To jest naprawdę bardzo, bardzo złożone. I czy można się na to przygotować? Ja bym powiedziała, że z jednej strony nie można się na to przygotować, bo to jest tak indywidualne i tak nieprzewidywalne, że nie ma sztywnego schematu albo instrukcji obsługi, ale z drugiej strony myślę, że bardzo nam służy edukacja o żałobie, żeby się uwolnić od takiego sztywnego myślenia, że na przykład w żałobie coś musimy osiągnąć. Albo żałoba ma jakoś datę, kiedy powinna się skończyć. Bo jeśli mamy takie sztywne ramy myślenia, to wtedy sprawiamy sami dodatkowego bólu. No, wtedy jest nie tylko tak, że cierpimy z powodu tęsknoty, ale dodatkowo myślimy, że coś z nami jest nie tak. Więc tutaj taka edukacja o tej różnorodności żałoby może wnieść więcej i więcej akceptacji wobec siebie i wobec innych, którzy być może przeżywają żałoby zupełnie inaczej niż, niż ja. W psychologii istnieje taki model żałoby, etapów żałoby stworzony przez Elizabeth Kübler-Ross i teraz y, chciałabym zapytać właśnie o y, te, ten Proces psychologiczny, który opisała ta naukowczyni. Jakie są te etapy żałoby, o których ona mówi? Ja pomyślałam, że to może panie będą więcej w stanie o tym powiedzieć, ale z tego, co ja obserwuję w gabinecie, to właśnie tutaj też bardzo przychylam się do tego, co pani Ania Frączek mówi, że jednak sposób przeżywania żałoby jest bardzo indywidualny i nawet jeżeli możemy wyodrębić może nie tyle fazy przechodzenia, tylko pewne stany, które są może jakby częściej, często występują w, w sytuacji żałoby, to myślę, że one raczej przeplatają się ze sobą, że następują momenty cofnięcia się do tych wcześniejszych faz, prawda, że przeplata się zaprzeczanie z mierzeniem się z tym doświadczeniem i że to myślę, że jest to też bardzo ważne, może żeby to uznać, że pewna, pewien poziom mechanizmów obronnych, który uaktywnia ta sytuacja, jest też niezbędny do tego, żebyśmy byli w stanie w ogóle przetrwać ten proces, który po prostu jest niebywale bolesny i i wewnętrznie trudne I że właśnie dlatego ma to swój własny, indywidualny przebieg u każdej osoby inny, że całe nasze wewnętrzne siły są zmobilizowane do tego, żeby procesować tak to, to doświadczenie. I w tym procesie rzeczywiście przechodzimy przez jakieś fazy, ale nie wiem, no tutaj może pani <grych> zechce powiedzieć trochę więcej o tym, jak pani to obserwuje, bo ja, moje doświadczenie jest takie, że te fazy przeplatają się i pacjenci też wielokrotnie cofają się do tych faz, których byli wcześniej. To nie jest jakiś linearny proces, to chciałam mm -hmm. przede wszystkim powiedzieć. Zresztą to zasugerowała pani Marianna Lutomska na początku w swojej wypowiedzi, że ludzie, którzy szukają pomocy z powodu właśnie kryzysu e, żałoby, nie wiem, czy tak można powiedzieć, kryzys żałoby, powracają do różnych etapów i różnego nasilenia żałoby. Pani Marianno? No tak, to jakby te kublerowskie etapy żałoby, prawda, które naprawdę chciałyby wsadzić ten proces i to doświadczenie w takie sztywne ramy. A tu właśnie o tym rozmawiamy, że my nie chcemy o tych ramach do końca mówić, bo to, że właśnie ktoś będzie najpierw w szoku, potem będzie w złości, potem będzie chciał się targować, potem będzie przeżywał żal, depresję. i na końcu dojdzie do akceptacji. To tak nie zawsze bywa i czasami... Czasem te... akceptacja jest na początku, a wszystko inne potem powraca i... Tak, my, mhm. my często używamy w fundacji nagle sami takiej metafory schodów, że te etapy są i trzeba je w jakiś sposób przejść, ale czasami można taki jakiś jeden stopień ominąć i w ogóle nie mieć tego etapu na przykład mhm. złości, a można na jakimś stopniu bardzo długo pozostać i trochę się nie ruszać, albo zejść nawet jeszcze niżej. Więc to jakby każdy proces żałoboczy, myślę, że tutaj wszystkie się zgadzamy i, i mówimy, jest tak niezwykle indywidualnym doświadczeniem, na które się nakłada nie tylko to, jaka była relacja z osobą, której już nie ma, w jaki sposób ta osoba też od nas odeszła, kiedy odeszła, ale jaka była między nami relacja, jak my jesteśmy zbudowani, jakie mamy dotychczasowe doświadczenie swojej straty. Czy m, traciliśmy już wcześniej w życiu? To jest tak bardzo złożone doświadczenie i tak bardzo indywidualne, że to, o czym myślę, że warto zawsze mówić, to to, żeby dawać sobie właśnie przestrzeń na przeżywanie tej żałoby na własnych warunkach i żeby też nie myśleć w jakiś taki trochę magiczny sposób, że żałoba to rok na przykład, prawda? I, i wielu podopiecznych fundacji, którzy się zgłaszają do nas, no mówią o tym, że to ich środowisko, ich otoczenie wymaga od nich pewnych działań, albo tego, żeby wzięli się wreszcie w garść. I to myślę, że jest bardzo ważne, żeby sobie pozwalać na to nie branie się czasami tak bardzo szybko w garść. I że to nie zawsze jest najlepsza droga. Tak, ja bym jeszcze poszła może o taki krok dalej, żeby zwrócić uwagę na to słowo, że trzeba przejść nie? przez schody albo etapy. Nic nie trzeba. Nie? Jeśli ktoś chce do końca życia wypierać temat czołoby i żyć z konsekwencjami tego, ma do tego prawa. Nie możemy nikogo zmuszać do właśnie rozwoju albo do świadomej konfrontacji. Ale jeśli ktoś właśnie chce się tak świadomie opiekować sobą w tym doświadczeniu straty, no to ważne jest, żeby miał dostęp do wsparcia. A jeśli chodzi o te fazy i etapy i tak dalej, wszystkie te modele, one niezależnie czy to Kübler-Ross, czy Dennis Klass, czy William Worden, to wszystkie są Próby przez naukowców i naukowczynie i autorek i autorów, żeby coś, co jest bardzo, bardzo skomplikowane i złożone, czyli bycie człowiekiem w żałobie, żeby to w jakiś sposób opisać. I nie da się tego tak na 100% opisać, więc każdy model i każda teoria jest zawsze jakimś rodzajem uproszczenia. I to może nam dać pewien rodzaj orientacji, ale na pewno nie może być instrukcją, jak to zrobić. I dla mnie pytanie nie jest, który model ma rację, albo który jest mhm. najlepszy, tylko ważniejsze jest, jak pracujemy z tymi modelami. Żeby nie mówić, tak trzeba to zrobić, tylko żeby na przykład sobie w żałobie pokazać, że zobacz, pani Kübler-Ross opisała, że żałoba wygląda tak. Co ty na to? Czy to ma coś wspólnego z twoim doświadczeniem? Z tym, co no? przeżywasz. Tak, albo zobacz, tutaj ktoś inny opisuje proces szałoby jako wahadło między innymi stanami. Czy to do ciebie przemawia? I jeśli tak, używamy to jako Propozycje, do której można się odnieść, to każdy model jest mhm. okej. Okay. No właśnie, zastanawiam się, jak te modele, różne modele psychologiczne mogą być wsparciem w pracy psychoterapeuty, czy, czy w praktyce terapeutycznej, zwracam się do pani Martyny Goryniak, to jest dla terapeuty pomocne, czy każdy <śm> przypadek <śm> jest absolutnie inny i tutaj nie należy się tym za bardzo kierować. Ja obawiam się, że ja tutaj mogę rozczarować Panią swoją odpowiedzią, bo ja w ogóle nie, nie jestem... Nie ma żadnych rozczarowań. Że ja w ogóle nie jestem wielką zwolenniczką modeli. Po prostu uważam, że w tym świecie funkcjonowania psychicznego człowieka modele służą po prostu... Są narzędziami, które służą do myślenia o czymś, prawda? Są dla nas ważne jako dla specjalistów i my się nimi posługujemy. Ale to nie musi w żaden sposób bezpośrednio przekładać się na to, w jaki sposób doświadcza osoba, którą mamy po drugiej stronie i potrzebujemy pozostać na to całkowicie otwarci. I co więcej chciałam powiedzieć, że myślę, że ta próba ubrania tego w model jest też takim wyrazem społecznej bezradności wobec bardzo wielkiego cierpienia, które przeżywa osoba doświadczająca żałoby, które jest może być trudne w kontakcie dla osób, które otaczają tę osobę przeżywającą żałobę. I to jest rzeczywiście taka próba, te próby włożenia tego w jakąś ramę czasową, prawda, że rok to jest tyle, a już potem powinieneś się pozbierać, prawda, czy się pozbierać. Myślę, że to jest jakaś reakcja na to, że nie dysponując takimi dobrymi narzędziami w życiu społecznym, prawda, rytuałami odpowiednimi, z możliwością komunikowania się na temat tego, co my sami przeżywamy, kiedy mamy kontakt z kimś w żałobie, kogo smutek jest na przykład w jakimś momencie bezdenny, a my chcielibyśmy bardzo wesprzeć tą osobę i pomóc, ale nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ulżyć jej w cierpieniu albo w znaczący sposób ulżyć, to myślę, że wtedy sięgamy do modeli, kiedy właśnie nie jesteśmy w stanie własnej bezradności unieść, a myślę, że to jest, to czyni ze śmierci doświadczenie absolutnie dojmujące i bezprecedensowe, że jest to coś, wobec czego my jesteśmy totalnie i absolutnie bezradni. Oczywiście możemy mieć wpływ na to, w jaki sposób czasami, bo też nie w każdej sytuacji przechodzimy przez to doświadczenie śmierci i żałoby, ale nie mamy wpływu na ten fakt, nie mamy wpływu na to, że to się dzieje, prawda? I to nas konfrontuje z naszym takim egzystencjalnym poziomem tej sytuacji. To budzi bardzo ekstremalne uczucia i myślę, że taka, no mam nadzieję, że to się zmienia teraz, ale jednak nieobecność tego tematu śmierci i żałoby w dialogu społecznym jest właśnie, to jest reakcja na to, że po prostu nie chcemy widzieć, że wobec pewnych rzeczy w życiu jesteśmy bezradni, że strata się zdarza, że ból i cierpienie, które z tego wynika, są rzeczami, które są nieuniknione, że nie chcemy bardzo tego, a to jest. I musimy z tym się mierzyć i żyć. Więc yy, przepraszam, bo to taka tłuszcza wypowiedź, ale to nie mi się wydaje w ogóle na Wątkiem po prostu w tej tak. całej sytuacji. I tutaj w tym kontekście zastanawiam się nad pracą Fundacji Nagle Sami. Pani Marianno, bo no, rzeczywiście jest tak, że śmierć, cierpienie i strata to są takie tematy, które raczej wypieramy, dlatego że no, to jest niewygodne w takim codziennym życiu. Ja się zastanawiam, jak do państwa trafiają... Pacjenci, ludzie, którzy chcą uzyskać pomoc. W tym sensie, że to jest też rodzaj odwagi, że ktoś szuka pomocy w swojej żałobie. Podejmuje decyzję, że, że potrzebuje tej pomocy. Czasem skonfrontować się ze sobą samym w takiej bezradności to jest bardzo trudne i to jest taki heroiczny gest. Absolutnie tak. No to jest odwaga, odbudować się, kiedy nie chce ci się żyć tak naprawdę i ludzie, którzy zgłaszają się do fundacji, to myślę, że często znajdują się wobec właśnie takiej sytuacji pewnej już dużej bezradności wobec tego, co ich spotyka i takiej niemocy właściwie i często szukają odpowiedzi na różne pytania, które sobie zadają w związku z tym, co im się wydarzyło. I mam nadzieję, że to miejsce, w którym jest naprawdę dość duże przyzwolenie na mówienie o tych tematach trudnych. My się zajmujemy wszystkimi tymi rzeczownikami, które no, w przestrzeni publicznej tak często nie padają, tak? czyli śmierć, poronienie, samobójstwo. To są tematy, z którymi my pracujemy na co dzień i myślę, że jest to właśnie taka bezpieczna przestrzeń do mówienia o tych trudnych rzeczach, a ludzie automatycznie też po pierwsze nie chcą obciążać innych swoimi problemami. Po drugie nie czują się czasami że mogą to robić i nie czują przyzwolenia. Jesteśmy, tak żyjemy w, w świecie, gdzie jesteśmy wszyscy bardzo zdrowi, wiecznie młodzi, i tematy takie trudne, raczej od siebie odsuwamy. Jest to też dość naturalne w naszym codziennym życiu. I myślę, że to właśnie ta, ta przestrzeń, w której na przykład osoby znajdują się u nas w grupach wsparcia gdzie są osoby po różnych doświadczeniach straty, ale kiedy siedzą razem i jedna mówi do drugiej, wiem, co czujesz, to my wiemy, że ta osoba naprawdę wie, co czuje. To jest trochę inne przeświadczenie niż ktoś, kto po prostu nas poklepie i powie, rozumiem cię. Bo może tego kompletnie nie rozumieć. I myślę, że to właśnie, że, że w przestrzeni, czy też myślę, że w dzisiejszych czasach, bardzo często właśnie w przestrzeni terapeutycznej, kiedy jest spotkanie indywidualne z psychologiem czy psychoterapeutą, to jest właśnie takie przyzwolenie na mówienie o tych trudnych emocjach. I tutaj teraz, w dzisiejszych czasach, te tematy wybrzmiewają. I jeszcze ta moc terapii grupowej, prawda? Tak, terapia, terapia grupowa to jest coś, coś niezwykłego. Myślę, że przez lata pracy w fundacji też stworzyły się jakieś niesamowite przyjaźnie. Czasami grupa, która startowała 10 lat temu, na przykład w Krakowie, spotykam osoby, które spotkały przyjaciół na całe życie. Więc na tej bazie takiego bardzo złego i trudnego doświadczenia można zbudować coś dobrego, coś nowego. I o tym też jest fundacja NagleSami. O tym jest też nasza praca, prawda? Żeby, żeby ten proces, który jest bardzo trudny, trudny i potrafi być też zblokowany, ale że koniec końców może się pojawić coś naprawdę pięknego i nowego, chociaż to jest trudne i nie do końca chcielibyśmy, żeby tak hmm. było. A poza tym, no też nie zawsze można liczyć na to, że efekt właśnie będzie taki, prawda, niczego y, też terapeuta nie obiecuje. Mm. To jest praca, którą osoba doświadczająca straty musi wykonać sama, a czasem nie jest w stanie. Pani Martyna zwróciła uwagę na takie rytuały towarzyszące odchodzeniu i tutaj spoglądam z kolei na panią Anię Franczak i zastanawiam się, czy Instytut Dobrej Śmierci zachęca Zachęca rodziny osób odchodzących, by takie rytuały pożegnania czy osoby umierającej, czy już osoby, która odeszła, czy instytut zachęca do takich praktyk, czy to ma jakąś wartość terapeutyczną? Tak, no część naszych działań edukacyjnych są właśnie w tym obszarze. Dostarczania informacji i zwiększenia swoich kompetencji w kontakcie z tematem umierania, czyli też towarzyszenia komuś, w rodzinie, kto jest na ostatnim etapie życia. I to jest taka wiedza, która nie jest jakaś nowa, ale nowe jest to, że trzeba ją jak, jakoś tak aktywnie szukać, bo kiedyś ta wiedza była bardziej przekazywana w ramach rodzin. Kiedy kilka pokoleń wstecz, ludzie umierali zazwyczaj we własnym domu, w własnym łóżku, no to każda osoba w trakcie swojej biografii była kilka razy świadkiem takiej sytuacji. Więc to, żeby rozpoznać, że ktoś umiera, żeby móc zauważyć te objawy, interpretować je, wspierać tą osobę, to, to nie była jakaś wiedza ekspertek i ekspertów i tak samo taka wiedza, co zrobić w momencie śmierci i w tych najbliższych minutach i godzinach, czyli jak się opiekować osobą zmarłą, jak ją umyć, ubrać. I dzisiaj znajdujemy się w takiej sytuacji kulturowej, że większość ludzi kompletnie nic o tym nie wie. I, i traktujemy ten temat jako wiedza taka bardzo specjalistyczna. Nie? No tak, są zakłady pogrzebowe, tak. które zajmują się właśnie myciem ciała zmarłego, mhm. przygotowują do trumny czy do kremacji w zależności od tego, jakie są osobiste decyzje albo zmarłego, albo jego rodziny, mhm. a to jest jakby w pewnym sensie skomercjalizowany proces. Za takie usługi można zapłacić i oczywiście zapłacić dlatego, że nie chce się tego robić albo też dlatego, że nie uświadamiamy sobie, że to też może być element naszego pożegnania. No i to, to ma właśnie różne strony, bo to, że istnieją firmy pogrzebowe, to jest super. Mm -hmm. tu w ogóle tak nie to to jest o to, żaden, o to, żeby, żadna krytyka pogrzebowych, no? absolutnie nie. Więc, szczególnie w takich sytuacjach, gdzie na przykład ciało jest mocno zmienione, bo zostało znalezione późno, albo był wypadek, no to jest świetne, że są profesjonaliści, którzy mogą tu pomóc. Jednak to, na co ja nie mam skody to jest taki przekaz, który bywa jakoś komunikowany przez prędzę funeralną. To jest właśnie takie mówienie, że no państwo niczym się nie muszą przejmować, my to wszystko, my to wszystko już załatwimy. Tak, i tam jest trochę mhm. taka sugestia, że to jest zbyt trudne, że to jest zbyt straszne, że w ogóle mhm. taka zwykła osoba nie musi, albo nie powinna nawet mieć kontaktu z tym tematem. I Trochę w tym, albo bardzo w tym zapomnieliśmy, że ten kontakt jest tak, on jest trudny, kontakt z tematem śmierci, ale w tym też może być coś bardzo ważnego. I nawet uważam, że kulturowo się pozbywaliśmy bardzo ważnej i głębiej części naszego doświadczenia, mianowicie odprowadzanie swoich bliskich, podziękowania ciału, troska o to ciało. I właśnie taka, taka wiedza, to nie trzeba jakoś studiać 5 lat. To jest wiedza, której można się nauczyć w ciągu jednego dnia. No? Więc W Instytucie Dobrej Śmieci prowadzimy takie um, jednodniowe warsztaty na temat tego, z jednej strony są warsztaty na temat, jak rozumieć proces umierania, jak w tym nie panikować, jak w tym móc zostać spokojnie i umieć wspierać tą osobę umierającą. A drugi rodzaj warsztatów to jest to, jak opiekować się ciałem. No bo jeśli ktoś umiera w domu, co dzisiaj i tak jest raczej wyjątkiem, ale to zazwyczaj mija kilka godzin, zanim przyjdzie zakład pogrzebowy. I w tych kilka godzin w tych godzinach możemy albo siedzieć w zamrożeniu i w panice i być kompletnie przerażeni, albo możemy w tym czasie zrobić jakiś spokojny rytuał rodzinny, no, opiekować się tą osobą, um, otaczać ją kwiatami, miłymi słowami i, i troską. Ja sobie przypominam z własnych doświadczeń. Mówiła Pani o tym, jak było kiedyś w latach 90. umarła moja babcia uh -huh. i babcia mieszkała z nami w domu, umarła w szpitalu. Bardzo ważne dla mojej mamy i też rodzeństwa mojej mamy było to, żeby zawieźć ciało babci do domu, w którym uh -huh. ona żyła cały czas. Tam mieszkał tak. mój wujek, więc moja babcia na tę ostatnią noc przed pożegnaniem, przed pogrzebem została przewieziona do tego domu, gdzie sąsiedzi byli zaproszeni na modlitwę i na takie czuwanie właśnie przy ciele zmarłej osoby. Ja wtedy tych rytuałów nie rozumiałam i wręcz wydawało mi się, że no, po co to wszystko się robi, a teraz kiedy niedawno sama doświadczałam straty bliskiej osoby, mojego taty, zrozumiałam, że to jest niezwykle ważne już jako dorosła osoba, że to ciało właśnie można dotknąć pożegnać, powiedzieć miłe słowo i że to ma niezwykłą wartość terapeutyczną. Hmm. Takie, myślę o tym, że cała nasza rozmowa w tym momencie właściwie dotyka takiej fundamentalnej, moim zdaniem dla nas teraz jako dla społeczeństwa sprawy, ale w przypadku żałoby ona się naprawdę wybija na pierwszy plan i to jest kwestia poczucia wspólnoty, prawda? Że może ten moment, kiedy jesteśmy tacy bardzo osieroceni przez tą bliską osobę, która odeszła, choć nie chciała i my nie chcieliśmy często, to jest ten moment właśnie, kiedy zostaje naruszone poczucie wspólnoty, dlatego to mi się wydaje ważne bardzo, o czym pani mówi, prawda, że robimy grupy wsparcia, u nas w ośrodku też mamy terapeutyczne grupy i ja po prostu widzę, że jak bardzo ważną rzeczą jest możliwość bycia z innymi, doświadczenia czegoś wspólnie z innymi i dzielenia tego, prawda, więc to, co, co pani mówi na temat tego, że możemy zrobić rytuał, w który zostanie, w i myślę, że te wszystkie tradycyjne rytuały, one właśnie służyły temu, żeby można było doświadczyć, że dalej, w dalszym ciągu, pomimo tej strasznej, dojmującej straty, ja jestem częścią wspólnoty, że jestem przez tą wspólnotę wspierana, że te, te inne osoby są obecne, że my jesteśmy w tym razem. Moim zdaniem to jest najbardziej terapeutyczny czynnik w zmaganiu się z tym, z tym procesem, mm -hmm. prawda? że można to doświadczenie dzielić, że obok mnie są inni, którzy też to czują, którzy mnie wspierają, z którymi dalej jesteśmy razem. Myślę, że też to, to właśnie, o czym tutaj była mowa, prawda, że my możemy tak y, uszanować to ciało poprzez to, że gdzieś nie, nie, nie, nie przebywa gdzieś w kostnicy, tylko jest w tym domu, w którym pewnie zamieszkiwało przez, przez wiele lat. To ja, ja uważam, że to są wszystko symboliczne działania, które mają znaczenie, moim zdaniem, dla tej zmarłej osoby również. To mm -hmm. jest może już taki metafizyczny kawałek, ale na pewno mają znaczenie dla tych bliskich, mm -hmm. prawda, że jakoś tak z godnością ta osoba zostaje pożegnana. Czy tak samo stypa, prawda? No właśnie jako o doświad... tym chciałam powiedzieć. Konsolacja, konsolary, no właśnie pocieszenie, pocieszać. To mm. jest taki moment, kiedy rodzina może się spotkać i no, oddać hołd tej osobie, która odeszła. Nawet siedzieć w, w takim czy smutku, jeśli ktoś sobie tego życzy, albo wręcz w radości. Wspominając dobre momenty, może wspominając jakieś gorsze momenty. To wszystko niesie taką niezwykłą moc i daje spokój. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale teraz jeszcze chciałabym wrócić do samego procesu żałoby, żebyśmy spróbowały jeszcze uchwycić i tutaj chciałabym skorzystać z doświadczeń pań terapeutycznych bądź pracy w fundacji czy w instytucie. Kiedy powinny nam się takie czerwone flagi pojawić? Kiedy jest ta patologiczna żałoba, a zdrowy proces przechodzenia przez żałobę? Pewnie są jakieś sposoby, żeby to rozpoznać i też sposoby na to, żeby pomóc osobom, które doświadczają takiej bezbrzeżnej, patologicznej, już choroby, no, patologicznej, czyli związanej z jakąś chorobą żałoby. Ja może tutaj troszeczkę o tym więcej powiem, bo tak z perspektywy gabinetu terapeutycznego to jest w ogóle pytanie, które, z którym często się stykam ze strony pacjentów. I tutaj właśnie no, odpowiedź na to pytanie jest naprawdę złożona i to jest niejednoznaczna kwestia właśnie dlatego, że żeby tutaj nie, nie ulegać tej takiej społecznej presji, masz się szybko pozbierać i właściwie już nie powinno być tego, co czujesz. Więc w tym sensie można powiedzieć, że każda reakcja może być w pewien sposób naturalną i normalną reakcją, niemniej ja patrzę na to z, także z perspektywy jakiegoś takiego obciążenia dla naszego ciała zdrowia i też układu nerwowego i to co ja bym uznała za takie sygnały, które mogą, mogłyby być takim bodźcem do tego, żeby poszukać jednak kontaktu ze specjalistą i sprawdzić, czy nie potrzebuje jakiegoś zewnętrznego wsparcia. To jest, jeżeli bardzo poważnemu rozregulowaniu ulega nasz układ wegetatywny, prawda? Nie możemy spać, nie możemy jeść. Na przykład następuje bardzo gwałtowna utrata wagi i rzeczywiście widzimy, że poziom lęku, który przeżywamy, jest na tyle duży, że nie jesteśmy w stanie wypocząć. Jesteśmy w stanie jakiegoś ekstremalnego wyczerpania, na przykład takiego, że zupełnie nie jesteśmy w stanie funkcjonować. senność na przykład. Absolutnie tak i również nie jesteśmy w stanie funkcjonować na przykład opiekując się bliskimi osobami, nie wiem, dziećmi, zwierzętami, tak jak to robiliśmy dotychczas, to powinno też, nie mówię o jakichś incydentalnych rzeczach, tylko że jest to jakiś permanentny i długi proces. Więc wydaje mi się, że na to warto jest zwrócić uwagę i wtedy może pomoc właśnie tutaj doświadczone psychoterapeuty, czy konsultacja taka psychiatryczna może być takim dobrym pomysłem, żeby ktoś, kto jest specjalistą, określił, czy to nie jest już jednak zbyt mocne, mocne doświadczenie dla całego naszego systemu. Więc myślę, że na to warto zwrócić uwagę. I też kwestia wycofania z relacji społecznych, bo to jest bardzo naturalne, że możemy być w takich momentach chcieć pozostać więcej sami ze sobą. Ale jeśli jednak widzimy, że ten proces nie utknął, utknęliśmy w tym miejscu i jesteśmy coraz bardziej wyizolowani, coraz bardziej samotni, coraz bardziej właśnie nie możemy z tej wspólnoty i jej wsparcia skorzystać, to to też może być takim sygnałem, żebyśmy się zatroszczyli jakoś o siebie. A zastanawiam się, czy do fundacji nagle sami czasem przychodzą bliscy osób, które są no, w takiej właśnie głębokiej, patologicznej, chorobowej żałobie i szukają jakiegoś ratunku albo pomocy, aby wesprzeć tych, którzy sami nie szukają pomocy, bo może nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Ja sobie wyobrażam, że w takiej, takiej właśnie chorobowej żałobie nawet się nie poszukuje tego ratunku gdzieś na zewnątrz. Tak, zdecydowanie. Pani Marianna Lutomska. Tak, tak. Jeżeli chodzi o osoby, które wspierają osoby w żałobie, to są często, przychodzą na takie jednorazowe konsultacje do nas, albo dzwonią właśnie na telefon wsparcia, żeby się telefon wsparcia 800 108, 108 który, na którym jakby można też usłyszeć, co można zrobić w takiej sytuacji. jak? kogoś wspierać. Bo też tutaj wcześniej rozmawiałyśmy o tym właśnie poczuciu tej wspólnotowości, a to z czym my się cały czas spotykamy, to to, że te osoby po stracie są bardzo same z tym tematem. I nawet jeżeli mają bliskich wokół siebie, to po prostu czują pewien rodzaj samotności. I to, do czego zachęcamy osoby, które są bliskie i wspierają taką osobę, to żeby dawały swoją obecność taką empatyczną obecność. To nie chodzi koniecznie o znalezienie jakichś rozwiązań, złote rady, tylko o bycie i traktowanie tej osoby, która jest w żałobie, jakiego, jako takiego drogowskazu jak jej akurat pomagać, ponieważ jak już wiemy, ten proces jest różny, ludzie są różni, mają różne potrzeby i nie, dla niektórych potrzebą jest bycie samemu, dla innych absolutnie nie jest tak, chociaż sprawiają wrażenie, że najbardziej chcieliby być teraz, nie mieć z nikim innym kontaktu. To naszym zadaniem, jako tych osób wspierających jest zadawanie tych pytań i sprawdzanie, czy, czy jest coś, co, co mogę dla ciebie zrobić. To nie jest um, też pytanie, które ma być, zawsze musi być na nie odpowiedź. Ale tą inicjatywę musimy mieć po swojej stronie. To nie może, nie powinno być. Oczywiście nie chcę też tak narzucać, ale zadaniem osoby wspierającej nie jest to, żeby powiedzieć, słuchaj, jak ci będzie naprawdę źle, to do mnie zadzwoń bo ta osoba w żałobie może kompletnie nie być w stanie, żeby zadzwonić, ani w ogóle pomyśleć o tym, że tego tak naprawdę potrzebuje. Więc ta, takie sprawdzanie i otwartość, myślę, że dzisiaj sobota wielkanocna to jest idealny moment do tego, żeby pomyśleć o osobach, które mamy w swoim kręgu bliższym lub dalszym i które przeżywają żałoby, albo dawno niedawno straciły kogoś bliskiego, ale się do nich nie odzywaliśmy. I zrobić taki telefon, akurat mamy dobrą okazję powiedzieć, prawda, złożyć życzenia świąteczne, ale zapytać, jak się masz, może się spotkamy, zaproponować coś od siebie. I myślę, że to jest taki, jakby każdy z nas tę pracę wykonał, no to świat byłby trochę lepszy tych osób w żałobie, więc zachęcam do tego dzwonienia dzisiaj też. I też można telefonować na numer wsparcia Fundacji Nagle Sami 800 108 108. Jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje. Kiedyś jako nastoletnia osoba usłyszałam takie słowo, czy przeczytałam w jakiejś książce, już nie pamiętam, skąd, to, gdzie to było, że umierając zawsze jesteśmy sami. Takie przeświadczenie, że osoba, która odchodzi, mimo że jest otoczona przez inne osoby, jednak ostatecznie, no w śmierci ostatecznie jest sama, ale właśnie, czy samotna. I teraz chciałabym chwilę zatrzymać się na procesie odchodzenia, ale spojrzeć na to z perspektywy nie osób, które pozostają po śmierci, osób, które odeszły, tylko może, no, trudno nam przyjąć perspektywę osoby odchodzącej, ale tutaj spoglądam na Panią Anię Franczak i też chcę zapytać o to doświadczenie, które ma Pani w Instytucie Dobrej Śmierci. Czy dla osób umierających takie pożegnanie i wsparcie bliskich jest ważne? Ja tutaj zacytuję fragment książki Gorgiego Gospodinowa, to się nazywa nazywa Ogrodnik i śmierć, znakomita zresztą mm. książka o pożegnaniu z odchodzącym ojcem i też porządkowaniu spraw z odchodzącym ojcem. Leżałem obok jego wychudłego ciała, trzymałem go za rękę, powtarzałem coś w stylu spokojnie tatusiu, to zaraz przejdzie, już, już. Jesteśmy razem, jestem tu, to nic takiego. Uojcowiłem go, usynowiałem własnego ojca, mówiłem jego słowami, wiedziałem, on także wiedział, że nic nie można zrobić, że to ostatnia noc. Noc wielką literą, najdłuższa noc. Próbowałem wyobrazić sobie, co czuje człowiek w taką noc, ostatnią noc, w ostatnich godzinach. I mnie, który wierzy w słowa, zabrakło słów, ale to, to też nie było ważne. Ważne było, by trzymać go za rękę. On ściskał moją, przechodziliśmy razem most nocy i niebawem mieliśmy się rozdzielić. Po raz pierwszy leżałem obok kogoś, kto umierał. Nie czułem się nieswojo. W naszych stronach w takim wypadku mówi się, zrobiło mi się brzydko. Jest to pewnie jakieś tutejsze podświadome tłumaczenie "unheimlich". Czucie się niewyrażalnie strasznie, nie do zniesienia nie było mi brzydko, to był mój ojciec, najpiękniejszy, nawet w tej minucie. Leżałem i oddychałem razem z nim. Tyle zostaje na koniec, kilka wspólnych wdechów i wydechów w ciemności. Mm. To Georgi Gospodinow o pożegnaniu ze swoim umierającym ojcem i ja po lekturze tej książki miałam okazję autora zapytać y, o ten moment książki i zapytałam y, właśnie y, czy to trzymanie ręki Ojca było dla Niego samego, Syna? czy dla ojca. I on tak jednoznacznie powiedział, że dla ojca. Burząc tę moją teorię, którą słyszałam, że umierający zawsze czuje się sam tak czy owak, więc wsparcie ze strony osoby bliskiej no, jest w jakimś sensie bezcelowe. A potem sama trzymałam rękę mojego taty, który był w chorobie i też miałam poczucie, że nie robię tego dla siebie, tylko dla mojego taty. Uśmiechamy się trochę teraz pat patrząc na siebie. No śmierć, a dzisiaj o tym mówimy głośno, jest częścią naszego życia. Hmm, w ogóle co za piękny cytat, Prawda? ten fragment. Co tu w ogóle jeszcze dodać? No, no, w sensie to pytanie, jak to jest dla tej osoby umierającej, no nie mam pojęcia. Wiadomo, ja że nie, nie odpowiemy, nie, nie ale się wiedzieć, zastanawiam. Tak? Bo, bo jeszcze nikt z nas tam nie był. Więc warto traktować osoby na końcowym etapie życia jako osoby, które wiedzą więcej niż my, no? bo oni są gdzieś w jakimś miejscu, o którym naprawdę nic nie wiemy. I taka, taka ludzka obecność to jest, no to jest największy dar, który możemy sobie nawzajem dać. Swój czas, swoją uwagę, po prostu, żeby być i nie być w myślach, szukając, co ja mam teraz robić, co ja mam teraz mówić, tylko ja tu jestem dla ciebie. I to brzmi łatwe, to jest bardzo trudne dla większości ludzi, to żeby w cudzysłowie nie robić nic i w cudzysłowie tylko być, to się wy wydaje niewystarczająco, ale to jest tak naprawdę najważniejsze. Ale jednak chciałabym też powiedzieć, że są, jest bardzo dużo osób, którzy na przykład cały czas mają obok siebie kogoś, kto ich trzyma za rękę i w pewnym momencie ta osoba krótko wstaje i idzie na przykład do łażynki i ta osoba jest sama przez 5 minut i dokładnie wtedy umiera. To się dzieje bardzo, bardzo często. To się dzieje zbyt często, żeby to mógł być mhm, przypadek. przypadek. Więc prawdopodobnie część osób wybiera, żeby ten ostatni oddech zrobić w otoczeniu innych, a inni wręcz przeciwnie wybierają ten moment, kiedy w końcu są sami. I bardzo bym chciała, żeby też więcej ludzi, i tu jest znowu ten temat edukacji o umieraniu, żeby więcej osób wiedziało o tym, bo regularnie spotykam osoby, które od lat, czasami od dekad, chodzą z takim poczuciem winy i wyrzutym sumieniem, że przegapili ten ważny moment i wyszli na trzy mm -hmm. minuty. Więc gdybyśmy wiedzieli, że to bardzo różnie wygląda i niektóre wybierają ten moment, to też by nam oszczędziło dużo cierpienia. Tak, ja też pamiętam takie poczucie zagubienia mojej mamy, która Pojechała tylko na chwilę do domu i wtedy w szpitalu zmarła jej mama, moja babcia. Więc to poczucie nieobecności przy, osoby, przy osobie bliskiej też jakoś w, w, rodzinnej, w rodzinnej historii się powtarza. W sensie jest opowiadane przez, przez moją mamę. A z kolei też z takich doświadczeń śmierci to też moja przyjaciółka, że pożegnała się ze swoją mamą i nawet tak dozwoliła jej odejść, to znaczy powiedziała mamusia, już już wiemy, że zrobiłaś dla nas wszystko, już naprawdę, dajemy ci spokój. Teraz jest twój czas na to, że ty możesz odpocząć. Ale jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy z tobą być, więc są różne rytuały pożegnania. Tutaj mówimy o takich śmierciach, które są spodziewane. Ale zastanawiam się, czy też fundacja nagle sami zajmuje się takimi osobami w, w sposób powiedzmy bardziej na polu administracyjnym, o tak bym muszę to spróbowała nazwać, kiedy osoby doświ doświadczają nagłej śmierci bliskich i potrzebują bardzo konkretnej pomocy, bo świat się zawalił metaforycznie, ale także czasem osoby nie prowadziły albo nie Zarabiały pieniędzy osoba, która odeszła, była no, tak zwanym żywicielem albo żywicielką rodziny i znajdują się w takiej sytuacji na poziomie materialnym, która też wyklucza ich z normalnego funkcjonowania. Czy państwo w fundacji też biorą pod uwagę taką pomoc i czy ona się zdarza, czy jest konieczna? Zdarzyło się, czasami tak, rzeczywiście jest taka sytuacja, że mieliśmy pod opieką też osoby, dla których organizowaliśmy zbiórki, ale szczerze powiedziawszy to, to co staramy się teraz robić i co na przykład z naszej perspektywy jest o wiele lepsze, to jest też edukowanie pracodawców, firm na temat tego, jak oni mogą wspierać osoby w żałobie albo zaopiekować się rodziną pracownika, którego na przykład stracili, który zmarł nagle I, i pokazywanie takich dobrych praktyk dla na przykład działów HR, czy właśnie osób, które zajmują się w firmie takimi rzeczami i pokazanie, że słuchajcie, możecie zmienić los tej rodziny, możecie pomóc nie wiem, pracownikowi, który pozostał sam i możecie z zrobić albo zbiórkę jakąś na przykład na jego rzecz, albo po prostu zachować jakąś taką większą m, też tolerancję dla osoby, która jest na przykład w żałobie i potrzebuje trochę więcej czasu, żeby nie pojawiać się w pracy. I to jest też taka praca tego, tych, m, prawda, że, że, że dzięki temu pracodawcy mają większą świadomość, jak mogą pomóc osobom w najtrudniejszym momencie życia. I jak okaże się, że potrafią i wesprą, to też ta relacja między pracownikiem a firmą, która się zaopiekowała nim w najtrudniejszym momencie też jest, zupełnie ma silniejszą więź. I wiemy, że wtedy też możemy liczyć na na przykład właśnie na osoby, z którymi do tej pory tylko na przykład pracowaliśmy. Więc to też jest takie nasze zadanie, pokazywanie takich ścieżek. Znam doskonałe przykłady pracodawców, którzy na przykład pensje po pracowniku, który zmarł, przekazywali na rzecz rodziny, jeszcze przez na przykład następne lata. Jako taki gest, działanie dobroczynne. W Polsce to się działo, dopytam. <laughs> działo się to w Polsce, tak. Więc to, to naprawdę myślę, że to, że w ogóle zdrowie psychiczne jest tematem, którym zajmują się też pracodawcy HR, jest to dla nich ważne, to, że mamy tak bardzo dużo zwolnień prawda, związanych z L4, to do nas też przychodzą pracodawcy firmy i pytają o to, jak możemy pomagać osobom, które są w jakimś trudnym momencie, które przeżywają depresję, jak my możemy współdziałać, żeby tych zwolnień było mniej i nie chodzi o to, Prawda? Żeby, żeby zrobić to w jakiś sztuczny sposób. Tylko jak rozmawiać o tym w środowisku pracy? Czy można rozmawiać o kimś z kimś, kto po prostu jest na zwolnieniu lekarskim? Co może zrobić taki pracodawca? Też edukujemy w tę stronę, bo nam się wydaje, że zwiększając wiedzę i świadomość osób, które są po prostu w otoczeniu osób, na przykład po stracie osób w żałobie, to też im pomagamy, prawda? Bo, bo oni będą po prostu bardziej Czuli na to, no pracodawcy, którzy, czy osoby z HER-u, które przechodzą nasze szkolenia na przykład, no po prostu mają taką też większą wrażliwość i lepiej wiedzą co robić, czy jak się zaopiekować gdzie szukać pomocy. To znaczy już mamy tutaj Fundację Nagle Sami, która zajmuje się osobami, które nagle straciły bliskich. Chociaż podejrzewam, że po tych wszystkich empatycznych słowach, Nie które wypowiedziała pani Marianna Lutomska, to, to, to wydaje mi się, że tak wszyscy, którzy doświadczają straty, e, mogą otrzymać pomoc. Pani Martyna Goryniak? Ja myślę, że no też takim naturalnym miejscem jest taka pomoc psychoterapeutyczna, którą można uzyskać w poradniach zdrowia psychicznego jeśli to miałaby być pomoc nieodpłatna w ośrodkach interwencji kryzysowej, które są coraz bardziej naprawdę wyspecjalizowane i, i naprawdę kompleksowa jest pomoc, którą, którą świadczą. I, no I w gabinetach terapeutycznych, gdzie można uzyskać też pomoc odpłatną. Więc na pewno jest szereg miejsc, w których w, właśnie w grupach wsparcia, czasami wspólnoty jakieś religijne, jeśli to Jakoś jest zgodne też z naszymi wartościami, organizują grupy wsparcia dla osób po stracie i gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc albo konsultacje. Więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie może nie zostawać z tym, z tym doświadczeniem żałoby samemu, tylko właśnie poszukiwać miejsc, w których, w których i osób, prawda, które mogą nas w tym wesprzeć. Ja bym mogła jeszcze tylko się wtrącić, tak, bo tak, Fundacja nagle sami może i ma ośrodek terapeutyczny i telefon wsparcia, ale też nie jesteśmy zwolennikami i może takim nie żyjemy w przeświadczeniu, że każda osoba w żałobie powinna iść, nie wiem, na kozetkę albo mhm. potrzebuje takiego wsparcia. My dużo prowadzimy działań takich, powiedziałabym, psychoedukacyjnych po prostu i warto sobie czasami samemu będąc w żałobie albo wspierając jakąś osobę, poczytać też na przykład o samym procesie żałoby, żeby wiedzieć o tym lepiej i móc kogoś wspierać. Mamy na przykład Mediatekę, w której mamy filmy związane z tematyką żałoby, które mogą też komuś uruchomić coś, pozwolić też przeżyć emocje i tych filmów i książek jest bardzo naprawdę dużo, które też w taki sposób potrafią no jestem tutaj wielkim zwolennikiem sztuki i tego, że przeżywanie mm. katarzis może być, e, mieć funkcję taką właśnie bardzo terapeutyczną i leczniczą, więc e, szukałabym też rozwiązań po prostu tak w świecie kultury, żeby sobie trochę móc e, pomóc. Mm. Tak, bardzo, bardzo mi się podoba ten komentarz właśnie, że nie każda osoba w żałobie potrzebuje mhm, terapii. Tak. To jest w ogóle ciekawy moment obecnie kulturowy, że z jednej strony to jest świetne, że tyle osób ma więcej świadomości i wiedzy na temat psychologii i terapii, że to się normalizuje, ale bywa też taka mroczna strona, że, że niektóre tematy są za szybko pchane do tej sfery, nie? że ktoś sobie nie w cudzysłowie nie radzi ze żałobą, no to niech idzie na terapię. A tak naprawdę to, czego najbardziej poczujemy w żałobie, to jest właśnie wspólnota. I to jest takie czułe, akceptujące spojrzenie na samego siebie albo na samo siebie, ale też, inni patrzą na nas z takim czułym świadectwem. I, i, I nie Pys próbują nas leczyć, tylko mm -hmm. właśnie towarzyszą nam w, tym to w, w takiej sytuacji. To jest wymarzona oczywiście, wymarzony model, że oczywiście. nam towarzyszą i, tak. i nas Je wspierają. Bo jeszcze się zastanawiałam nad takim jednym wątkiem. Teraz oczywiście to jest już bardzo, jest duża swoboda. Kiedyś kulturowo nosiło się żałobę. Jest takie sformułowanie nosić żałobę. No, czyli takie emblematy jak kir gdzieś przytwierdzony do ubrania, czy właśnie czarny ubiór. I się zastanawiam, jaka była kulturowa funkcja tego, czy to był rodzaj naznaczenia człowieka, że to jest osoba w żałobie, no nie zbliżać się, mówiąc kolokwialnie, czy może Różnienie, że to jest osoba, która ubiera się na czarno, nosi kir, więc doznała straty i należy ją szczególnie jakoś chronić. A może to jest też gest samej osoby, która przeżywa stratę? Zobaczcie mnie w mojej żałobie, i to jest hmm. też taki rodzaj no, szukania pomocy. Myślę, że ten. Ten drugi wariant chyba jest taki najbardziej, nam pokazuje którędy droga właśnie ta, że ta, w tych rytuałach często miała taką funkcję ochronną, taka, zobaczcie, ta osoba, ten członek albo ta członkini naszej wspólnoty obecnie jest w bardzo wrażliwym stanie. I żeby właśnie traktować się ze świadomością tego, że ona obecnie przechodzi przez coś trudnego. No i, i tak to dzisiaj już nie jest tak standardowo. Nie? Mm. Niektóre osoby chcą się ubierać na czarno, i inne nie chcą. chcą tak? no? I myślę, że tu właśnie niech każdy będzie, niech każdy ma prawo do tego, żeby o tym decydować, ale nie żebyśmy oczekiwali od siebie nawzajem właśnie co wypada albo co nie wypada. I na koniec już takie bardzo ogólne pytanie. Trochę w, w kontekście już tej spodziewanej wigilii wielkanocnej, wieczornej, nawet jeśli jesteśmy, tak jak mówię, światopoglądowo nie zaangażowani w jakąkolwiek reliki, jak na co dzień przy stracie szukać nadziei. Tak, ja myślę, że pani wspomniała tutaj ważną książkę i, i ja też jestem bliska temu, żeby szukać w tym obszarze kultury i chciałam powiedzieć, że taką fundamentalną i bardzo ważną dla mnie książką jest książka Kenna Wilbera, śmiertelni, nieśmiertelni. Znam tę książkę, tak, znakomita. Tak. Ono to na pewno, opisało o odchodzeniu żony. Tak, to, to, że Wilber się podzielił w tak osobisty sposób swoim doświadczeniem, no to jest naprawdę nie, niebywałe. I też, kiedy towarzyszy swojej żonie w samym momencie jej śmierci, to on wypowiada takie bardzo szczególne słowa, ćwiczne na miłości, które praktycznie traktuje mm. jak mantrę, prawda, którą mm -hmm. sobie powtarza. Yy, I myślę, że po prostu yy, uczestniczenie w yy, czyjejś śmierci i bliskość i miłość, która wtedy jest, to jest doświadczenie transformujące, które po prostu czyni nas kimś innym. Ja myślę, że on się w tej książce tym dzieli, więc ja tego wszystkim na świecie życzę i żeby to było to zmartwychwstanie, na które czekamy. To życzenia od pani Martyny Goryniak, pani Marianna Lutomska. Proces żałoby, o którym tutaj tak dużo mówimy i o, o jego etapach wspominałyśmy. Ja jestem bardzo zainteresowana tą częścią, już powiedziałabym nawet po akceptacji, ale takiego rodzaju upamiętniania i pewnych rytuałów, które wiążą się z osobami, z którymi już nie jesteśmy, a które są czymś, co myślę, że sprawia, że te osoby trochę z nami są. Jest mnóstwo przykładów osób, które realizują jakąś ideę czy myśl osoby, która odeszła, swoich rodziców na przykład. Nie wiem, wspierają do nich te same schronisko dla zwierząt. Albo jeżeli jest jakiś zwyczaj świąteczny, na przykład na święta Bożego Narodzenia mama zawsze kupowała gwiazdy betlejemskie dla całej rodziny i teraz ja będę to robić, to to są takie mikro procesy upamiętniania i wspierania, ale które nam mogą zachować jakby tą ciągłość z tymi osobami, których już nie ma, ale tworzą też jakieś nowe tradycje dla nas i myślę, że tego warto byłoby szukać i życzę wszystkim, żeby byli na tym etapie. Pani Ania Franczak? No pozostając w tym obszarze kultury i rytuałów, to, to bardzo serdecznie chciałabym zaprosić na wystawę, na instalację, która obecnie ma miejsce w Żoliborskim Domu Kultury we Forcie Sokojnickiego w Warszawie. To jest instalacja pod tytułem Nasza Śmierć. Odbywa się tam pod matronatem Instytutu Dobrej Śmierci, i to jest taka przestrzeń, w której można się spotykać z tym tematem naszej śmiertelności, w taki spokojny i, i wrażliwy sposób. W ramach tej instalacji odbywają się też różne spotkania, gdzie można rozmawiać ze mną albo z innymi osobami z naszego kolektywu. Będzie też wspaniały koncert tej orkiestry pogrzebowej oraz na finisarzu 10 kwietnia zaśpiewa zespół Garstka Ziemi. To jest naprawdę magiczne doświadczenie. To są trzy kobiety, które śpiewają takie stare, ludowe pieśni, żałobne to jest coś, no, coś fenomenalnego, więc zapraszam serdecznie. No i ta wystawa, no, nazywa się Nasza Śmierć, ale tak naprawdę ona zaprasza nie do końca do tego, żeby się zastanawiać na tym, co jest po śmierci, tylko raczej jak chcemy żyć przed śmiercią. Mhm. Czyli jak wiedząc, że jesteśmy śmiertelni, jak chcemy świadomie wykorzystać ten ograniczony jednak czas, który jest nam dany na a, tym świecie. A poza tym takie familiarne słowo jak mhm. nasza śmierć też sprawia, że w kulturze odrzucania śmierci, cierpienia, mhm. bólu to jakoś tak ciepło brzmi, że przytulamy trochę tę śmierć, a to jest Wielka Sobota, jest właśnie takim czasem, kiedy, kiedy jesteśmy blisko tych tematów. Warto jeszcze na koniec powiedzieć jedną rzecz, która jest ściśle związana z żałobą i jednocześnie ze zmartwychwstaniem, z Wielką Sobotą, w której teraz jesteśmy. My często doświadczając żałoby cierpimy, bo tak naprawdę doświadczamy straty, ale w gruncie rzeczy cierpienie jest spowodowane nie samą tą stratą, a miłością, którą mieliśmy do tego, kogo straciliśmy i to jest ten moment, w którym miłość zwycięża śmierć. Tak dojmująco doświadczamy straty, bo kochaliśmy tego, kogo już z nami nie ma. I rzeczywiście śmierć może nam zabrać tę ukochaną osobę, ale nie może nam zabrać miłości i uczuć, które do niej mieliśmy i które wciąż mamy. I w tym sensie śmierć nie ma władzy nad miłością. Miłość ma władzę nad śmiercią. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. W studiu programu drugiego rozmawiałam z panią dr Martyną Goryniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panią Marianną Lutomską, dziękuję. Dziękuję. I panią Anią Franczak. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Małgorzata Szymankiewicz. Do usłyszenia.